Jeżiszku. Panaczku. Ja cię bat. Nie, nie, nie. Nie podcast muzyczny, nie odcinek muzyczny, chociaż muzyka na pewno się znajdzie. Bo w 420 jest zawsze miejsce na muzykę, a ja chciałbym się przywitać. Robert 420, Czeska Republika, odcinek siódmy, a w odcinku klątwa, odpowiedź na jedno pytanie, prawdopodobnie nie będzie historii, odcinek będzie. Strasznie nudny A głównym tematem Będą Wanoce 420 Pogłoski o mojej śmierci Były nadto przesadzone Zapraszam 420 Pierwszy polski podcast České republiky. Můj čas je pouhopouhé prozatím. Můj čas může říct já už neplatím. I'm a bit of a me, I don't what I'm SOS, a little bit of a girl, I'm a a girl, I'm of a girl, I'm of a girl, I'm a girl, I'm z własnego spánku możesz kręcić, nie czasu swojego, dej mi czas. Bo czasem to już im tentokrát nie prograsz. Mój czas to są jen chwilki, takowe. Mój czas, se odcic, ciśni czasowe. Czas więc poskładać wszystko do kupy i uderzyć jak najmocniej. Więc tak, nie nadawałem od dłuższego czasu i nie nadawałbym dalej, ale znalazłem chwilę wolnego. Znalazłem chwilę wolnego wygospodarowane tym, że ja w tym momencie siedzę, nagrywam, a nitka zapieprza obok. Mówiąc kolokwialnie oczywiście. I dalej przygotowania do świąt Trwają dzięki temu, że przejęła moje obowiązki, a ja się opierdzielam werbalnie. No więc tak, moi kochani, zacznijmy, zacznijmy przede wszystkim od tego, dlaczego pogłoski o mojej śmierci są wydatnie przesadzone. No, śpieszę wytłumaczyć, że na pomorzu, tam gdzie drzewiej mieszkałem, została puszczona w ruch. Plotka, bardzo zresztą fajna, że podczas pracy w Czechach spadłem z rusztowania i doznałem bardzo jakiegoś tam niesamowitego, traumatycznego uszkodzenia ciała, skutkiem czego jestem martwy. Więc z zaświatów, chciałbym powiedzieć, z tych oczywiście plotkarskich z zaświatów, że martwy nie jestem, na murarce się zupełnie nie znam, mam problemy z odróżnieniem kielni od cegły chociaż wszystko to jeszcze mi się moci z betoniarką bodajże nie wiem strasznie straszne jakieś dziwne określenia e, murarskie jakieś fachowe pojęcia e, no niestety tego nie potrafię robić zastanowiłem się dlaczego powiedziałem niestety nie wiem dlaczego po prostu nie potrafię tego robić e, więc jak mówiłem żyję jeżeli chodzi jeszcze o drugą śmierć, śmierć podcasterską, yy, także plotki są przesadzone. Prawda, panie Arku? Te? Z Wielkiej Brytanii? Tak, Arek wraz ze swoim bratem yy, zaczęli spekulować, nawet się chcieli zakładać. Nie wiem, czy się założyli, ale w każdym bądź razie yy, po usłyszeniu dawno, dawno temu, czyli nie tak dawno w październiku Pitola, yy, nie wiem dlaczego... Coś mi tak po głowie chodzą te pitole. Pilota mojego, mojego e, tworu, mojego podcastu, w którym mówiłem, że cechuje się słowiany, słomianym ogniem i e, podcast po prostu może zamilknąć. Nie, kochani, ja bez pożegnania bym nie odszedł. zostawiłbym jakąś krótką informację, tudzież tam jakiś mały klip dźwiękowy. Nie, nie, nie, mam dużo tematów, nie miałem czasu, nie miałem czasu, tłumaczyłem się już Papie, tłumaczyłem się już Arkowi, Papa tłumaczy mnie wszystkim, czyli krótko mówiąc mam już, mam już swoich przedstawicieli handlowych w Świadku Podcastingu i krótko mówiąc, jeżeli chcecie wiedzieć dlaczego, zadzwońcie do Papy, zadzwońcie do Arka, oni będą raczej wiedzieć. Adam też będzie wiedział na pewno, o co, o co w tym wszystkim chodzi. Dobra, tyle tyle wstępu i od razu śpieszę wyjaśnić, dlaczego w tytule tego odcinka pojawia się wyraz klątwa. No więc skoro 420 już trwa jakiś czas, Tradycją 420 jest jakiś napój chmielowy. W zeszłym odcinku był to z Lato Pramen. W tym odcinku też będzie coś z pramenem, czyli z źródłem. Na końcu nazwy jest to piwo Staro Pramen, które mam otworzone. W dniu dzisiejszym nabyłem. Malutki 10 opak, 0,5 litra. Podcast o piwie polecam. Dobre, dobre. Eee, chciałbym powiedzieć dobre, bo polskie. Niestety polskie jest dobre, ale drogie. A tutaj jedna sztuka wychodzi gdzieś tak 18 koron, czyli jakieś niecałe 3 złoty. Eee, no nie, trochę więcej przesadziłem. No więc tak, kochani. Eee, padło słowo klątwa. Hmm. Rzeczywiście zacząłem popadać w paranoję. W paranoję, chroniczną paranoję. Powiem tak, w chronicznie przewlekłą paranoję. Maniakalno-depresyjną. Więcej mądrych terminów już nie znam. Dlaczego? A to dlatego, że tuż przed Mikołajkami, kiedy je robiłem, to dwadzieścia kilka dni temu było... Kiedy robiłem przymiarki do poprzedniego odcinka 420, przy okazji tak już mówiąc z rozpędu. dla kilku podcastów przygotowałem teksty. teksty mówione, jakieś tam reklamówki dziwne, takie inne inne pierdołki. I, no i właśnie i tu zaczęła się klątwa 420. Zapraszam na herbatę. Herbatę do Wilzy, Zimba, do roboty. Trąbek, wyłącz mi takierki w tej chwili. Poprzestawiało wam się w tych kopułkach? Co to się dzieje? Szefczyk, wyłącz to GG i do roboty. Ty tu sobie gadu, do. a robota leży. A, ale szefie, przecież mam wyłączone. Co ty, szewczyk? idiotę ze mnie robisz? Przecież widzę słoneczko na pasku koło zegarka. Podcast Made in Ireland. Nie przegadaj sobie. Wpadnij do nas na stronę madeinireland.pl Podnośnik to jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie krwi. Skontaktuj się z lekarzem, trzeba aby na pewno jest to dla Ciebie dobre. Podnośnik informacji i pozytywnych klimatów nośnik. Trzeba by na pewno. Zapraszam. Uhuu! Z racji tego, że jestem niesamowicie chorobliwym fanem a no, w tym momencie mogę powiedzieć że już w czasie przeszłym, aczkolwiek nie do końca, fanem podcastu Studio Ziew, więc pierwsze, co mi się nasunęło na myśl, to chwycenie dyktafonu, mikrofonu w łapę, naciśnięcie klawisza record i nagranie kilku słów dla Studia Ziew, ponieważ Studio Ziew takie coś podobnego dało mi w prezencie. No i cóż się okazuje? Wychodzi odcinek 9. Studia Ziew, który... No, swoją pojemność, wielkość odcinka w megabajtach ma mniej więcej tyle, co oranżada gwarancji. No chyba nawet mniej. Później są problemy jakieś straszne z ósmym odcinkiem. Ósmy odcinek schodzi, jest to odcinek uratowany, ale pies drapał ósmy odcinek. Fajnie się zapowiadał. Naprawdę. Dla mnie była bomba ciary mi szły po plecach, chociaż nie jestem pewien, czy to ciary, czy jakieś czasem inne łupieże zmechanizowane nie chodziły. Ale... Okazuje się, że przy słuchaniu dziewiątego odcinka Studia Ziew słyszę słowa architekta, który mówi, że to już jest koniec, nie ma już nic, domena zostaje i można maile pisać. No i co? No pierwsze co zrobiłem to wskoczyłem na Facebook i na Facebooku wylałem swoje prawdziwe uczucia, no, które zaczynały się od słów, a raczej od słowa, które po włosku znaczy zakręt po niemiecku też i właśnie tym najstarszym zawodem świata zacząłem swój wpis w facebooku a ja naprawdę nie jestem zbytnio aktywny facebookowo czy blipowo czy jakokolwiek aktywny nie jestem nie mam czasu i po prostu sobie tam lubię poczytać czasami coś tam kliknę kilka zdań sklecę no i tutaj wylałem, wylałem wszystko co we mnie się działo Mało się działo, bo mało napisałem. Dwa zdania bodajże. Nic, poszło to weter. No i tak. Zacząłem sobie przemyśliwać o tym. Nagrałem prąko dla architekta ze studia Ziew. Łup! I po ptokach. Studio Ziew poszło do atmosfery. Myślę sobie, nie jest źle. No teraz możesz być tylko lepiej. Odbijamy się od tego dna, przecież to nic nie znaczy, że skoro ja nagrałem, jeszcze nie zdążyłem wysłać promo architektowi, a studioziew wyciągnęło nogi. No to przypadek. Przypadek, więc. Następnym podcastem, który sobie zapuściłem w słuchawkach, między innymi podcastami oczywiście, było z sieci Wzięte Łukasza Lubińskiego. No tak. Tak, tak, tak, tak. Łukaszowi także do sieci wzięte nagrałem promo. <grystanie> Zaczyna się robić ciekawie, prawda? Ci, którzy siedzą troszkę głębiej w podcastingu, a bynajmniej zetknęły się kiedykolwiek z podcastem Łosiowisko, to nie ostatni, ale przedostatni odcinek, Łosiowiska rozpoczął się w miarę podobnie. Łosiowisko przechodzi w formę blogową. Podcasty będą ukazywały się sporadycznie. No chyba nie muszę wam tłumaczyć, ani przypominać, czy też informować, iż dla Łosiowiska zrobiłem także promo. No i co? Tragedia. Tragedia. Nie nazwałbym tych podcastów konkurencją, ponieważ jest to piękne uzupełnienie luk, które są w polskim podcastingu, a tych luk jest jeszcze... What cholery! I co, i w ten sposób, nagrywając proma, to ja wszystkich wyryżnę. Ja staram się być apolityczny, co, co najwyżej jakoś przemawiać w świetle historii, i no, gdybym nie był apolityczny, to bym powiedział, że następne promo zrobię dla naszego polskiego rządu. A Chociaż to może nie jest głupia myśl. Dla Was reklamy. A po reklamach poinformuję, kto jest na liście śmierci. Indywidualni.org No to jest, to jest słabe generalnie. Nie wiem, no strata czasu, kurde, siejesz przed tym kompem, no... Ni z dupy, ni tak tego, słuchasz. No, nie wiem, jak tam chcecie sobie życie zmarnować, to słuchajcie. No. Chciałbym poinformować następne, następujące podcasty. Eee, jak? Nie tylko dla orłów, Papa cafe, podcast bez nazwy, projekt Waria, herbatkę utopielicy, retro radio że te podcasty w najbliższej przyszłości są skazane na wyginięcie, ponieważ bezmyślnie także te 23-23 4 dni temu nagrałem dla nich proma. Przepraszam bardzo. Przepraszam, koledzy, koleżanko, podcasterko, podcasterzy. Nie chcąc. Nie chcąc. Naprawdę. Dobrze, że nie zrobiłem sobie promat 420. No i tak. Tyle, po, tyle o klątwie. Klątwa jak na razie widzę, że troszeczkę pokazała swoje ludzkie oblicze, ponieważ... Łukasz z sieci Wzięte stworzył swój nowy podcast. Nie będę podawał, jaki to jest, ponieważ wszyscy wiedzą, że to jest Borys strzyka. I w tym podcaście typowo autorskim możemy poznać zupełnie inną twarz prowadzącego. Nie ma pogadanek, które zresztą bardzo lubię o energetyce jądrowej, bardzo mi szkoda tylko tego, że w sieci wzięte w tym podcaście znajdowały się bardzo fajne wpisy, fajne komentarze. Rodziła się dyskusja. Łukasz wielokrotnie zachęcał w swoich odcinkach, że jeżeli wejdziemy, Raz skomentujemy, wejdźmy jeszcze raz. Oczywiście wiadomo, kto wchodzi drugi raz. Ja tam wchodzę nawet po trzy razy, nie? a tak się patrzę, Tam skomentował coś, nie skomentował. Raczej to drugie, no to nic, tam wyjdę, tam nabijam tego na licznik wejść. Tam wchodzę, wychodzę, wchodzę, wychodzę, albo klikam F5 tylko, tak żeby tak wie, ten się cieszył użytkownik. No teraz ostatnio w ogóle nie komentowałem. Mam przesłuchane wszystkie podcasty. Kochani, dopiero między świętami a nowym rokiem coś ode mnie zobaczycie napisanego. Przepraszam najmocniej wszystkich podcasterków i wszystkie podcasterki. Strasznie to brzmi podcasterków. Jakoś nie chciałem powiedzieć podcasterki i tam, tam mi się gdzieś język o, o wargę załatwił e, górną. Więc tak. A więc teraz, kiedy mamy już załatwioną klątwę mamy już załatwioną tak niejak to było po czesku chyba reaktywację nowego otworu Łukasza Rubińskiego po śmierci z sieci wzięte w łosiowisku ukazał się nowy odcinek bardzo fajny zresztą godzina Mówię wam naprawdę bardzo fajnego słuchania. Rafał, Rafał Goszela opowiada o świętach właśnie w Skandynawii. Wiecie co? Mnie to cholernie zainteresowało. A do jakiego stopnia mnie to zainteresowało? O tym jeszcze za chwileczkę. Wróćmy jeszcze do trzeciego podcastu, który zamordowałem, więc... Do podcastu Architekta i do studia... No i właśnie, jeżeli chodzi o studio, Ziew i Architekta krążą po sieci słuchy, ale to tak w tajemnicy, że prawdopodobnie Architekt jeszcze coś wyda. Jedno jest pewne. Architekta w tym roku jeszcze usłyszycie. Coś o tym wiem. No i teraz zacznijmy. Przechodzi do bloku drugiego, ponieważ sprawy społecznościowe, jak to mówią w podcastach o grach komputerowych, omawiając swoje jakieś tam wewnątrz gierkowe zależności i tak zawsze jeżdżę. Tutaj zapraszamy, proszę Państwa, na część społecznościową, na której to będziemy omawiać. Wyższość Assassin's Creed 2 nad Modern, Modern Warfare 2 albo nad Mario Bros. No i e, więc część społecznościową już zostawiamy za sobą. Już jej prawie nie widać. Zniknęła w mroku i w deszczu. O właśnie deszcz. No, deszcz będzie nadchodził. Chciałbym Was poinformować, że ktokolwiek wierzył w Czechach czy w Polsce w to, że będzie śnieg, no to najwyżej może gdzieś tam w góry się udać i coś tam znajdzie, albo w lodówce sobie trochę patrzyma. Kochani, prognozy są niesprzyjające wszelkim fanom śniegu, mrozu, ponieważ raz, że będzie ciepło, drugi raz, że będzie padało i to będzie że 25, pierwszy dzień świąt. No i krótko mówiąc, będzie do, bardzo źle będzie. Zauważyliście, że dzisiaj jestem niesamowicie podniesiony? Gdzie się podział... Ten mój prawie szept: Cóż się stało ze mną? Czyżby ktoś mi dorzucił czegoś do piwa? Sprawdzę butelkę. A dla Was kolejne reklamy. I wszystko jasne. Próba mikrofonu. Zaprasza Robert Kessling.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 W myśl starej piosenki niemieckiej i zresztą... Znaczy starej, no nie jest starsza ode mnie, ale, ale już ma kilka lat i prawdopodobnie także troszkę młodszej od tej niemieckiej wersji e, piosenki polskiej zespołu Big Cyt zacytuję, że każdy facet to świnia. I w tym momencie mówię o sobie. Tak, jestem, jestem świnią. Uj, tam, co mi to? E, dlaczego jestem świnią? Ponieważ... E, Daniel Czechowski, imię i nazwisko wyryło mi się między rzadkimi bruzdami na mózgu, olbrzymim tatuażem o powierzchni co najmniej 4 cm kwadratowych. Olbrzymim 4 centymetry? Pomyślcie, zagadka logiczna. Dlaczego olbrzymi? I więc Daniel Czechowski napisał do mnie, oj długi czas temu, na temat wpadek językowych. Bo w pewnym odcinku, w którym to obalaliśmy mity z palcem wetkniętym w gardło, mówiłem o różnych tzw. fałszywych przyjaciołach, o słowach, które brzmią bardzo podobnie w drugim języku do języka naszego macierzystego, ale nie muszą znaczyć koniecznie tego samego. I cóż Daniel napisał? Daniel zapytał się, a raczej odbił piłeczkę tym pytaniem, jak to wygląda w drugą stronę. Czy jakoś Czesi mogą mieć podobną polewkę z Polaków jak Polacy z Czechów? Ależ owszem, działa to w dwie strony. Pamiętacie właśnie w odcinku, kiedy obaliliśmy mity, podawałem kilka przykładów otrzymanych od słuchacza z pytaniem, czy jest to prawda, czy też prawdą to nie jest? Otóż słowa wyrażenia, na przykład, krótko mówiąc o parasol, w czesku, w Czechach, w oryginalnym znaczeniu parasol to jest deśnik, jak mówiłem, chronicy przed deszczem, slunecznik przed słońcem i tak, dalej, i tak dalej I Polacy wymyślili taki neologizm znakomity, który ma być niby językiem czeskim, czyli szmaticzku na padiczku albo haderka na patyczku. No i teraz tak, no dla Polaka nie, no naprawdę, można się uśmiechnąć, co niektórzy nawet się będą śmiali do rozpuku, ee, Czech spojrzy na nich, mówi na co, no? Szmaticzka. A co je to szmaticzka sakra? No przece w cieścinie, żadna szmaticzka nie egzystuje. No o co se tady jedna? No i okazuje się, że dla Czecha Śmiesznym to być nie musi. Nie możecie sobie tego wyobrazić? Dwa przykłady, przy których będziecie mogli sobie to wyobrazić. W języku czeskim są także podobne pytania, żarty słowne, na przykład jak jest w języku polskim, dajmy na to, jakiś wyraz. I cześci sobie też robią takie dzikie słowotwórstwo. Swoją drogą, naprawdę nie wiem, kto to wymyśla, ale... No... No, inwencja czasami wysokich lotów, czasami idea usięga bruku, jak fortepian Chopina. Więc, e, cóż, cóż tam jeszcze Czesi mogą powiedzieć? No, jak jest po czesku, po polsku? Pytanie czeskie: jak jest po polsku e, jeż? No więc e, śpieszę poinformować, że w drugą stronę patrząc, jeż po czesku to jest jeżek, Taki idzie sobie jeżek tup-tup-tup, ma te stópki takie, nie, tup-tup-tup, kolce, ma taki nosek lejkowaty, ryjek, no i sobie chodzi, takie oczy wytrzeszczone e, Właśnie stąd się wzięło powiedzenie po czesku, tak jak u nas się mówi, urety, o, o jejku, to można powiedzieć ty wolę, ale to jest tak o cholera, o ja pieprze, coś takiego. Ale e, właśnie starsi, starsi Czesi to używają. Jest to naprawdę słodkie określenie, ja je uwielbiam. Mówi się, jeżeli jesteśmy czymś zdziwieni, jeszkowie oci, czyli oczy jeżyka. Nie Jurka, tylko takiego zwierzaka, tego ssaka, kręgowca, się znaczy strunowca, nawet tam jeszcze dalej. Czworo nogonowca. I takie określenie kiedyś w ogóle nie kumałem, co biega. Mówię, no co to do groma jasnego znaczy? To te, te jeszkowie oci. No i swego, swego czasu podróżując do pracy samochodem marki Skoda Felicia pytam się prowadzącego samochód Irki i Irka odpowiada, mówi no jak Robert, nie wiesz, no przecież jesz jak, jak patrzysz na niego to, to ma te oczy takie właśnie, takie kuleczki czarne o takie jak, nie wiem, no ściśnijcie chomika mocno to zobaczycie oczy jeża i wyłupiaste. I to właśnie jest takie zdziwienie, że ktoś wytrzeszczy sobie oczy się zdziwi. Forma zdziwienia określa niejeszkowi oczy. Ale zapędziliśmy się w drugą stronę, ponieważ tłumaczę to, co po czesku, a miałem wytłumaczyć w stronę polską. No więc według Czechów jeż po polsku to jest kaktus pochodowy. Kaktus to chyba wszyscy wiedzą, a pochodowy to jest taki od pochodu. Starsi pamiętają, pochody były, co niektórzy może widzieli paradę równości, co niektórzy mogli w niej uczestniczyć, co niektórzy mogli mieć nawet te zacisne staniki tam założone, mówi o mężczyznach i tu chodzi po prostu o pochód jakiś, gdzieś tam ktoś pochodzi. Więc kaktus pochodowy według Czechów to jest po polsku jesz. No i co śmieszne? No właśnie. Drugim przykładem jest nazwanie po polsku pociągu pośpiesznego. W języku czeskim pośpieszny to jest tak zwany rychlik, to już mówi się potocznie rychlik, a w języku polskim, no wiadomo, pośpieszny to pośpieszny. Nie, Czesi uważają że w języku polskim pociąg pośpieszny to jest silena maszyna. Chyba tego tłumaczyć nie muszę. To jest, to jest tyle, jeżeli chodzi o żarty językowe, które okazuje się, że tłumacząc wyrazy czeskie dla Polaków są bardzo zabawne, a w drugą stronę zabawne być wcale nie muszą. A to nie jest niestety koniec. Więc Danielu, napisałeś, czekałeś, obiecywałem. Odpowiadam dalej. Możemy sobie teraz przy rozmowie z Czechem, bo często się zdarza tak, że Czech twierdzi, ja rozumiem po polsku, więc pan mówi po polsku, ja będę mówił po czesku, no to się jakoś dogadamy. I w tym momencie wszyscy wszyscy mogą pomyśleć sobie, no super, nie? no to tak idzie, idzie to akurat załatwić. Nie, niestety. Nie idzie to tak załatwić? Nie idzie się w ten sposób dogadać? No chyba, że ktoś naprawdę ma już taki zasób słów, że mógłby mówić po czesku, wiadomo, że powinien gramatycznie, ale będzie no, większość słów rozumiał, które Czech wypowiada i Czech musi być na podobnym stopniu nauki języka polskiego. I więc tak. Przykłady, które teraz rzucę, to są proste przykłady, które w tym momencie wchodzą mi do głowy. Sytuacja jest taka. Nie jesteśmy w Czechach, tylko jesteśmy Czechem, który znajduje się na, terorium, na terytorium Polski Rzeczpospolitej Ludowej. Jest, cofnąłem się do 1989 roku. Rzeczpospolitej Polski bodajże. Ja nie pamiętam, jak tam na polski jaśnie panujący prezydent, którą tam numerację ten wy wystosował, bo słyszałem coś o czwartej Rzeczpospolitej, a później była jakaś trzecia Rzeczpospolita, Mówiąc językiem informatycznym, to co będzie rzecz pospolita 3.05? Coś w tym stylu chyba. I taki trzech, będąc w Polsce, może się nasłuchać naprawdę, naprawdę takich rzeczy, że po poprocie do trzech urosną nowe mity. Zupełnie tak, jak te mity urastają, kiedy Polak przyjedzie tutaj. Uderzymy w kilka słów, które w języku polskim brzmią podobnie, a nawet tak samo, toż samo, jak w języku czeskim, ale nie znaczą tego, co mają niby znaczyć. I zacznijmy od prostej rzeczy. Jedzie trzech. Zatrzymuje się na stacji benzy benzynowej. No i wychodzi ze stacji benzynowej, czy ten obok jest. Y y taki taki. Y drive, coś tam nie chce reklamować, bo żarcie paskudne robią, kawa jest tylko dobra, bo można się o szóstej rano mocnej kawy napić. I wychodzi z tym zestawem, tłumacząc po, tłumacząc po polsku y, szczęśliwy młyn y, dziecką i ojciec do niego mówi ej smyku, chodź tutaj. Ojczech się patrzy i sobie tak myśli. "Czy wolę. Polacy to dziwny naród. Jak można swoje dziecko nazwać poślizg? Kochani, smyk, czy też smyk wozydla, po czesku to jest poślizg albo poślizg z pojazdu. U nas jest to smyk szkrab, u nich jest poślizg. Otumaniony co nieco Czech wychodzi z tej stacji benzynowej. No i... Przechodzi obok samochodu, w którym siedzi właśnie mały poślizg i słyszy, załóżmy, takie oto słowa. Słuchaj, kochanie, no to na ten chrzest kiedy jedziemy? No bo elegancko ubrani, poślizg też elegancko ubrany, mały taki garnitureczek ma, może z komunii jeszcze mu został. I czek się na nich patrzy. No i teraz rzeczywiście, w Polsce sytuacja z pracą jest dość ciężka. Ale żeby ci Polacy tak pięknie wystrojeni, nawet fajnym autem, jechali na szparagi? O czym ja gadam? Chrzest po czesku to są szparagi. Tak, więc trzech załapie, załapie coś, coś tam piąte, sześćdziesiąte zakuma, jak mówiłem, tak samo jak Polak w Czechach, i wychodzi mu na to, że Polacy ubrani odświętnie nie jadą na chrzest jakiegoś małego brzdąca, tudzież brzdącowej, tylko jadą na saksy i będą zbierać wyżej wymieniony owoc. Nie, to warzywo jest. No, te takie brzydkie. No więc tak, okazuje się, że w słowach, które są potencjalnie bezpieczne, czai się wielkie, wielkie niebezpieczeństwo. Myślę, że to nawet niebezpieczeństwo jest większe niż w promosach, które zostały przeze mnie nagrane i które tak wpłynęły niekorzystnie na polską scenę podcastingu. Możemy takich przykładów dawać bez liku, bez końca. Czy jest sens? Rzucę jeszcze dwa przykłady. Wezmę łyka piwa i przejdziemy do następnego bloku. A więc, jako następny przykład mogę przytoczyć fakt autentyczny, którego niestety nie byłem świadkiem, ale tu nie chodzi o żadne legendy miejskie, a raczej o powieści wiejskie, kiedy to na wieś przyjechał e, trzech ze swoją rodziną, jakiś członek po prostu rodziny, która nie wiem, jedna z kobiet wydała się wzięła ślub z Czechem no i w ten sposób właśnie się ta nić polsko-czeska zaczęła rozwijać, z tym, że mąż owej Polki Czech z językiem polskim no miał duże problemy chociaż wydawało mu się, że jest wszystko dobrze a natomiast rodzina właśnie ze strony polskiej myślała, że język czeski mają opanowany i w sposób, tak jak i opowiadałem, że Czech mówi po czesku, Polacy po polsku i wszyscy się dogadają będzie działać jak było a było to tak przyjechali i po pierwszej przywitalnej kawce jakimś cieście pan Czech wyraźnie coś mu tam zaczęło jak to się mówi nadciągający kał wysłał informację do mózgu że spotkanie będzie w spodniach Zaczął się rozglądać za toaletą. Z racji tego, że toaleta po czesku to zachód, to pyta się naszego polskiego gospodarza, gdzie mają zachód, gdzie jest zachód. A ten go bierze za marynarkę, mówi, chodź tutaj, zaraz ci pokażę i wychodzą na podwórko. Z podwórka przechodzą przez furtkę, idą dalej na pole. Facet go ustawię na środku, na szczerym polu, po prostu tam nawet słupów nie było i pokazuje ręką gdzieś w oddali tam jakiś las majaczą. Witam! Wy pomyślcie sobie, jaką przerażoną minę pan Czech miał na twarzy. Każą mu gnać dwa i pół kilosa po to tylko, żeby on tam mógł tego... Zrobi to, co się z reguły robi, żeby nie zatkało człowieka? Dopiero później. Później się dogadali i okazało się, że on chce toaletę. Ubikacje, WC, klozet, nie wiem jeszcze co tutaj można jakieś inne słowa zastępcze stosować. I tak właśnie, tak właśnie to wygląda. No i teraz tak. Jeżeli ktoś jest w Polsce mnichem, można powiedzieć na niego, że jest zakonnikiem. Słowo polskie zakonnik jest bardzo zbliżone do czeskiego słowa zakonnik. Tylko, że zakonnik po czesku to jest kodeks prawny. Także Czech może się także zdziwić, że idą kodeksy prawne, bo idą zakonnicy. Może może być takie zdziwienie. Trzech na każdym kroku otwiera usta i to może nie dlatego, że widzi jakieś coś piękne, jest tam budowla, architektura, nie wiem, okoliczności przyrody, cokolwiek. Trzech te usta może mieć otworzone z tego, że słyszy takie niesamowite rzeczy, które dzieją się w Polsce. Jak ci Polacy mogą w taki sposób żyć? Jak mogą nazywać... Truskawkę, truskawką. No przecież każdy Czech wie, że truskawka po czesku to jest jahoda. Nie, nie. Jagoda po czesku to Burówka. Jak się nazywa Burówka po czesku, to już mnie nie pytajcie. Jeżeli chodzi o inne słowa, które są bardzo złymi przyjaciółmi słów polskich czy czeskich, Możemy przytoczyć jeszcze na przykład krzesło. Naprawdę, że proste? Przychodzi trzech do nas, proszę usiąść na krześle. I facet nam się pakuje bezczelnie na fotel. Fotel, który ma 76 lat, jest skórzany, a bynajmniej ta derma wygląda jak skóra, a on się na to z tym swoim siedzeniem pakuje. Nie, nie, kochani. Krzesło po czesku to jest właśnie fotel. A normalne krzesło, to po czesku się na to mówi zidle. Więc nie dziwmy się, jeżeli będziemy Czecha siadać, sadzać na krześle, a będzie nam się pakował ze swoimi czterema literami na fotelu. Pamiętajmy także, że jeżeli będziemy mówili na przykład coś o dywanie, to także trzech może tego nie zrozumieć. Dywan albo też gałcz to jest kanapa. Tak, kochani. Trzeba jeszcze powiedzieć, że Czesi bardzo dziwią się, jeżeli na przykład Polacy otwarcie okazują swoją niewinność. Niewinność seksualną. Chłopak idzie z dziewczyną, trzymają za rękę mówi kochanie, jesteś cudna. I się patrzy mi, rety, jaki to jest katolicki, religijny, niesamowicie wierzący naród. On idzie i nie wstydzi się tego powiedzieć, że ona jest cnotliwa. Tak, kochani, cudny to jest cnotliwy. A cudny ogólnie w języku czeskim to zazraczny. I tym oto zazracznym akcentem kończymy następną część. Przez chwilę wrócimy do jednego podcastu, który ukazał się w sieci, który niesamowicie mnie zainspirował. Bynajmniej do myślenia. A później zajmiemy się tematem głównym. Pojawił się w polskim internecie nowy podcast. No nie będzie dziwnego, ponieważ... Niektóre padają, inne się podnoszą. Nowe podcasty, jak grzyby po deszczu, a później jak takie te kapciuchy też gniją. O jakim podcaście mówię? A mówię o podcaście, który zwiesie okolice Drzezu. A czy ktoś? A czy ktoś pamięta jeszcze odcinek, który 420 odcinek, który się tytułował to nie jest kolejny odcinek i tak dalej w którym to apelowałem do osób które być może mieszkają gdzieś za wschodnią rubieżą Rzeczpospolitej Polskiej i te osoby, żeby sobie właśnie tak mogły się zebrać cuzamen, mówiąc w starogermańskim języku do kupy i dzięki właśnie tym zebraniu się do tej wyżej wymienionej kupy nagrały coś z tamtych rejonów. Okazuje się, że Adra, czyli Magda, czyli Topielica, czyli prowadząca podcast Herbata u Topielicy, napisała mi w jednym z komentarzy właśnie pod tym odcinkiem, że będzie taki podcast. Niewiasta, co prawda nie jest ze wschodu, jest Polką, ale wra właśnie wróciła z Ukrainy. Pomyślcie sobie, główka naszpikowana tymi informacjami, tym wszystkim, co się tam widziało, tym wszystkim, co tam się działo. Ach, hmm, moim zdaniem będzie się działo. Będzie się działo i może być ciekawie. I proszę Proszę, kochani, nie zabijajcie od razu w pierwszym odcinku tego podcastu, bo się osoba może zniechęcić i wszystko trzymaj jak trafi, a ja bym chciał. A teraz, teraz już przechodzimy do klubu programu, który rokrocznie spędza mi sens powiek, dodaje dodatkowej roboty i teraz już przejdę w kabel od mikrofonu. I teraz już przejdę do mojego typowego głosu, którym prowadzę 420 i zacznę opowiadać o zjawisku, które w Czechach nazywa się Wanoce. Na początek piosenka. Zespiska moz, pro tebe mały darek mam. Cezory, cześć. Přes... Zabstań, lubię się, uczyń, ja Mnie ta piosenka bardzo się podoba. Był to zespół Lucie, a piosenka nazywa się Medwidek, czyli Niedźwiadek. Słowa tej piosenki są troszeczkę poszyfrowane i niekoniecznie o małego Niedźwiadka w tej piosence chodzi, ale jest to jedna z takich bardzo fajnych piosenek, które w Czechach bardzo często usłyszy się o Wanocich. Czymże są te Wanoce? A więc Wanoce to nic innego jak Boże Narodzenie. Ja wiem, że to brzmi troszkę bardziej jak Wielkanoc. Nie, nie. Wielkanoc to jest zupełnie co innego. Wanoce. Wanoce. Biele Wanoce. Krasnie Wanoce. Wspaniały czas. Kiedy mamy możliwość spotkać się ze swoimi bliskimi, porozmawiać z osobami, których się nie widziało szmat czasu, może nawet kilka lat, a może nawet i kilkanaście. I czas, w którym bynajmniej teoretycznie powinny nas wypełniać miłość i spokój. Jak wyglądają święta Bożego Narodzenia w Czeskiej Republice? No powiem w ten sposób. Jeżeli człowiek chciałby się oprzeć przede wszystkim na informacjach statystycznych, to doszedłby do wniosku, że coś takiego jak Boże Narodzenie w Czechach nie istnieje. Dlaczego? A dlatego to, że według danych statystycznych ponad połowa Czechów deklaruje ateizm, a około 30% Czechów deklaruje wiarę w Boga. Z tym, że ogólnie z tych 30% praktykujących katolików. To jest około 5%. Nie wiem, czy smutne. Nie wiem, czy to jest smutne. Czechy na początku historycznie już można powiedzieć tak były państwem chrześcijańskim. No przecież Polska przyjęła ten chrzest właśnie od Czech. A tutaj okazuje się, że jakiś taki dysonans niesamowity. Czyli krótko mówiąc, Boże Narodzenie w Czechach nie istnieje. Nie ma, nie ma tej tradycji. Przecież to tylko niecałych 5% z tych 30 niecałych jest zadeklarowanymi, praktykującymi, wierzącymi. Więc co? Mam powiedzieć, na tym kończę ten odcinek. Pozdrawiam serdecznie. Nie. Tutaj naprawdę możecie się śnieść. Mimo tego, że Czesi z wiarą, z religią są jakoś tak na bakier, zupełnie, zupełnie nie przeszkadza im to, że zbliżają się święto. Oni są wręcz zadowoleni, wręcz szczęśliwi. Cześć się uwierbiają Boże Narodzenie. Śmiem twierdzić, że jest to znakomita większość typowych rdzennych Czechów. Nie mówię tutaj o ludności napływowej, wietnamskiej, ogóle jakiejś azjatyckiej, ponieważ dla tych Nowy Rok tam gdzieś w połowie stycznia się zaczyna, czy, czy na początku lutego jakoś tak. Mówię o typowych Czechach. Z dziada, pradziada, gdzieś tam każdy Czech ma jeszcze jakąś prababkę Polka albo jakiegoś pra, pra pradziadka Polaka. A najlepiej jeszcze ze słońca z Sybiru. Więc Czesi uwielbiają te białe święta, które w tym roku białe nie będą. I mało tego, mają także swoje tradycje. Jakie są polskie tradycje? Tradycje typowo Wigilijne, typowo Narodzenie. Oczywiście tak. Wyliczamy 13 potraw. 12, tak? 12 potraw. 13 to już pecha mamy. 12 potraw. Później co? Kawałek jakiegoś sianka. Pusty talerz. Prawda? Łamanie się opłatkiem. Co jeszcze? Kolędy, tak? Pasterka. Te inne rzeczy. Tyle w Polsce. O polskich nie będę opowiadał. Doskonale znacie to albo z własnego otoczenia, z własnej rodziny, albo po prostu z grona znajomych. W Czechach jednym z takich bardzo zakorzenionych zwyczajów jest wieszanie wieńca adwentowego. A czymże jest wieńc adwentowy? Na początku adwentu, jest to z reguły jakoś tak na początku grudnia, to już kościół ustala, kiedy się adwent zaczyna, na drzwiach wejściowych do mieszkań zaczynają się pojawiać wieńce, wianuszki i co zależy, niektóre mają 10 cm średnicy, niektóre tak samo jak nasz na przykład ma ponad 40 cm, ma szyszki, kwiaty, jakieś chabazie tam w środku nawrzucane, jest w złotym kolorze, i mamy to także na drzwiach powierzchownych. Bardzo fajna rzecz. Wieszamy te wieńce adwentowe. I żeby było ciekawiej. Nie tak jak w Polsce, że to wisi, wisi do tych trzech króli, kiedy już trzech króli nadejdzie. Wypiszemy kredą K plus M plus, K plus, M plus B równa się 2010. I teraz za te niewiadome podstawmy. Różne cyfry, żeby nam akurat wyszło to samo równanie, yy, więc yy, po tym właśnie u nas te wieńce w Polsce, także się je stosuje, znikają, a tutaj, a tutaj znikają zaraz po świętach. No przecież Adwent się skończy. A to po co ma ten wieniec być, skoro jest to wieniec adwentowy, a nie trzykrólowy? Dajki kniks. Ojej. Oj. Więc tak, zostawmy wieniec adwentowy i przejdźmy do następnej adwentowej rzeczy. Jest to kalendarz adwentowy. No, ten akurat. Wśród dorosłych nie ma takiego dużego zainteresowania, jak wśród tych smyków małych, tych poślizgów. Wiadomo, że każdy smyk, każdy, każdy poślizg mały lubi, lubi słodycze. Wiadomo też, że... Osoby starsze nawet te słodycze lubię, ja się do takich zaliczam akurat. No i czeskie obchody, chciałem powiedzieć sklepy, są wyposażone właśnie w kalendarze adwentowe. Jeżeli chcecie posłuchać o innych kalendarzach adwentowych, znajdźcie sobie projekt waria. Tam akurat Piotr mówił o aplikacji na iPhone'a. A ja teraz mówię o takich fajnych, malutkich, malutkich, czasem wielkich, pudełeczkach, które mają dźwiczki. I za każdymi tymi dźwiczkami ukrywa się, ukrywa się czekoladka. Prawda jest taka, że dając dziecku kalendarz adwentowy, robi przyspieszenie czasu to dziecko i w ciągu 15 minut potrafi przebecieć 24 dni. No nic, czas, czas rzeczywiście płynie bardzo szybko do przodu, a u dziecka z adwentowym kalendarzem jest to naprawdę rekordowy, rekordowy czas. Więc wieniec, kalendarz, oba adwentowe, cóż, cóż więcej, Ach, kochani, czy pamiętacie o takim dniu jak 4 grudnia? Na wszystkie basie powinny wiedzieć. Prawda? Tak, Barbary. W Polsce jest barburka. A w Czechach jest barborka. Od Barbory, czyli po czesku Barbary. Czyli te barburki czeskie, nie, nie, nie, to nie jest święto górników. W żadnym wypadku. Podczas 4 grudnia właśnie w te barburki czeskie wszystkie panny e, zaczynają zrywać gdzieś w ogrodach, w sadach czereśniowe gałązki. Biegną z tymi gałązkami do domu, wkładają je do wody i jeżeli do świąt, właśnie do wanoc, do Bożego Narodzenia, ta gałązka zaczyna puszczać nistki, to w przyszłym roku ta panna wyjdzie za mąż. Głupie? Może i tak. Autentycznie Mamy XXI wiek, a wiecie co? Według mnie może ktoś powiedzieć, że to jest głupia, ale to jest tradycja przecież. Więc dlaczego tego nie kultywować? Prawda? Dalsze tradycje czeskie będą tuż po krótkiej reklamie.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 wiadomo chyba wszyscy się orientują nadchodzi, nadciąga 6 grudnia w Czechach jest szybszy i wieczorem 5 grudnia Mikołaj, święty Mikołaj odwiedza czeskie dzieci ale Mikołaj nie przychodzi sam w Czechach Mikołaj przychodzi w towarzystwie anioła i diabła. Anioł opowiada Mikołajowi o dobrych uczynkach dziecka. Diabeł wiadomo. W ten sposób to wygląda i trzeba wam przypomnieć, a raczej poinformować, że święty Mikołaj po czesku Swaty Mikulasz nie ma nic wspólnego z Mikołajem, który przychodzi w Polsce w Boże Narodzenie. Czyli z tym zamerykanizowanym Santa Klausem. Naprawdę to nie jest jedno i to samo. Poczytajcie sobie, skąd się wziął święty Mikołaj i kto to jest do diabła Santa Klaus? Bardzo ważnym elementem czeskich Świąt Bożego Narodzenia jest cukrowi oraz wanoczka. Myś pierwsza poinformować, że cukrowi są to małe krucha ciasteczka, które mają niesamowicie różne kształty. Wyciska się to praską w cieście. Kształty tych cukrowich są naprawdę przeróżne. Są to gwiazdy betlejemskie. Gwiazdki z nieba. Chmurki podkowy. Choinki. Wszelkiego rodzaju właśnie takie tematyczne. Bożonarodzeniowe motywy. I... To cukrowi bardzo często robi się dwa tygodnie wcześniej. Przed Bożym Narodzeniem te ciasteczka na początku są bardzo twarde, a później po prostu dobre cukrowi rozpływa się w ustach. A smaki? Smaki są różne. Cukrowi mogą być rumowe, mogą być kokosowe, Maślane, czyli masłowe, mogą być czekoladowe, mogą być przeróżniste. Cukrowi na świątecznym czeskim stole musi się znaleźć. Czeskie dzieci to uwielbiają. A ta druga rzecz, która pojawia się na w stole czeskim Owanocich, czyli właśnie w Boże Narodzenie, jest to Wanoczka, a Wanoczka to nic innego jak chałka. I ta chałka placione pieczywo słodkaśne z rodzynkami w Czechach właśnie jest tam napankowanych tych rodzynek w środek, a na wierzchu są mandle, ale żebym ja sobie teraz przypomniał, co to są mandle? po polsku, to by było dobrze. Przeczesałem słownik i przypomniałem sobie, że tajemnicze mandle to po polsku migdały. Więc skrojonymi migda migdałami z takimi paseczkami ta wanoczka jest niesamowita, szczególnie na nacieplutko jeszcze. Palce widać. Następną, następną rzeczą, którą na pewno napotkamy podczas czeskich świąt Bożego Narodzenia, są jasełka po czesku jest liczki. I tutaj te jasełka są obrazowane przez sceny z narodzenia Jezusa Chrystusa czyli takie nasze szopki. Największa szopka to jest bodajże w Czechach. Jest księdza rekordów Guinnessa w każdym bądź razie. Jest tam 1300 figurek, z tego 130 ruchomych i ta drewniana szopka te betlen znajduje się w okolicach Kuksu. W XVIII wieku, na początku XVIII wieku zostało to wyprodukowane. Wygląda to naprawdę imponująco. Więc takie szupeczki najczęściej robione przez dzieci. Te betlenki, same żółbki także są. W Czechach oczywiście jest także vanoczni stromeczek, czyli... Boże na we drzewko. I nie jest to jakoś, jakby ktoś sobie myślał, że Czesi to mają tak wszystko na odwrót i, i będzie to powieszone, nie wiem, do góry mm, korzeniem to drzewko, czyli czubek drzewka będzie sobie tak majtał po podłodze. Nie, nie, nie. To jest normalnie przybrane drzewko. Różne są świerki. Sosny, jodły różne rzeczy tam się stosuje do tego wszystkiego. I oczywiście przynajmniej do 6 stycznia, czyli do Trzech Króli, takie drzewko w domu jest, później jest rozbierane i no wiadomo, odjeżdża sobie samochodem na wysypiska. Także bardzo ważną rzeczą, znaną także w Polsce, jest e imeli. E imeli to jest tak zwana można powiedzieć, zakorzeniona mocno roślina bo bożonarodzeniowa w kulturze czeskiej, także i w polskiej. A wzięło to się właśnie gdzieś z Niemiec bodajże. Chodzi o jemiołę. Jemioła jest sprzedawana w Czechach w postaci zielonej, albo też pozłacanej, czyli gdzieś tam tym sprajem psiknięto i taka jemiołka zawieszona w róży. szczęście, a jeżeli mija się mężczyzna, z kobietą pod tą jemiołą następuje oczywiście pocałunek. Jak bardzo namiętny zależy tylko od tego, kogo mijamy i jakie są chęci osób mijających się. Znane są przypadki, kiedy mijali się dwaj mężczyźni i miały się dwie kobiety i także nastąpiły pocałunki. Mniej lub bardziej namiętne to chyba do tradycji bożonarodzeniowych nie należy no, oczywiście wszystko rozpoczyna się 24 grudnia w tak zwany Szczedry wieczór. Ściedry Weczer to jest nic więcej jak po prostu Wigilia nasza Polska i tutaj różnie się to obchodzi wiesza się na, na żyrandolu Ozdoby, do tego wszystkiego właśnie jest ta, tata ta, ta, jemiołka. Zaczynają się składania życzeń. Nie. Wcześniej, podobnie jak właśnie Skandynawowie, jak Finowie, o czym mówił właśnie Rafał Koszola w uświadomieniu ostatnim, nie łamią się opłatkiem, składają sobie tego życzenia. Jeżeli święta, to także karb, karb świąteczny. I karp świąteczny jest najczęściej robiony w mące. obtaczany jajeczko do tego bułka tarta i smaży się takie dzwoneczki karpia na patelni. Jest także podawany w Czechach specjał tak zwany karp na niebiesko. Kapr, bo karp to jest odwrotnie, przestawia się literki po czesku, jest kapr. Kapr na modro i karp na niebiesko. Jest to karp gotowany w specjalnym wywarze warzywowym i z dodatkiem jest to octu. Ten karp nabiera takiej niebieskawej, intensywnej barwy takiego odcieniu, można powiedzieć, należy do specjałów właśnie kuchni czeskiej. No i teraz, skoro jesteśmy już w wigilijnym no, co przynosi prezenty ktoś, prawda? W Polsce przynosi to Mikołaj znowu chłopak dwa razy musi latać. Nie dość, że w Mikołajki to jeszcze na, na samą wigilię musi zdążyć, a w Czechach, w Czechach nie. W Czechach przynosi to Jeziszek. Jeziszek jest to, mówiąc dosłownie, Jezusek. Dziesięca postać Jezusa, tego, który akurat się rodzi. Jest to tradycja zakorzeniona ponad 100 lat w kulturze czeskiej i jeżeli ktoś uważnie słuchał podcastu Gosi, podcastu Samosia, tam jest właśnie mowa o wyborze dziewczyny, która się nazywała Christkind. Jest to nazwa właśnie Christkind, czyli Dzieciątko Jezus, tłumacząc z niemieckiego na polski, czyli Jeziszek. Jerzyszek w Czechach rozdaje dzieciom prezenty na Boże Narodzenie w czasie Wigilii. Żaden Santa Claus. Czesin bronią się wszelkimi środkami, jak mogą, żeby ta tradycja została. Niestety coraz więcej tych dziwnych panów, kurcze w dziwnych czapkach z pomponami pojawia się tutaj i ta tradycja wręczania prezentów przez Jeziśka powoli zanika. Naprawdę bardzo szkoda. Bardzo szkoda. Tak samo Maciek Skwara opowiadał, że w jego rodzinnych stronach na Śląsku właśnie przynosiło dzieciątko prezenty. Tak jest w Czechach. Jak długo tak zostanie? No, chciałbym, żeby jak najdłużej. Naprawdę bardzo miła tradycja, gdzie nie przychodzi zaamerykanizowany gościu i mówi ho, ho, ho. Nie, nie, ja jestem, ja jestem po prostu zdrzgłatany czymś takim. I Czesi podczas Wigilii po wieczerzy, biorą w swoje ręce jabłka. Nie rzucają się nimi w żadnym wypadku. Nie wybijają sobie oczu. Czesi jabłka rozkrajają na pół. I to tak, nie wzdłuż tego w poprzek, żeby zobaczyć te miejsca na pestki. Te pestki w środku, worki nasionowe, to się nazywa mieszki nasionowe chyba, nasionowe. I o coż tu chodzi? Po rozkrojeniu takiego jabłka, jeżeli będziemy mieli ułożoną, równą gwiazdę, składającą się właśnie z tych miejsc na przyszły rok będzie dla nas owocny i szczęśliwy. Jeżeli będzie ta gwiazda nierówna, niesymetryczna, jakaś krzywa, koślawa, Czekają nas pewne kłopoty. Jeżeli jądro jabłka zostanie toczone przez robaka albo będzie środka jakichś parch, bo to nie wiadomo, co ci Chińczycy przesyłają przecież w tych jabłkach, no to niestety czeka nas zły rok. W Polsce nie wiem, czy ta, ta tradycja jest znana, być może na Śląsku właśnie. Natomiast spotkałem się właśnie na Pomorzu z tradycją yy, puszczania łódek z łupinek od orzechów włoskich jest to zabawa szczególnie dla dzieci te łódeczki sobie właśnie pływają i e, jeżeli tą, ta łódeczka dopłynie e, znaczy będzie stała w tej wodzie nie dopłynie do brzegu do tej misy do czegokolwiek w czym ona tam pływa w jakim pojemniku i nie dotknie, jak mówiłem, brzegu, to to życzenie się spełni. A jeżeli na zasadzie przyciągania do tego brzegu dopłynie, to marzenie się nie spełnia. Łódeczki są osmalutkimi świeczkami. Jest to przede wszystkim przednia, przednia zabawa za, dla dzieciaków tradycją czeską także jest lanie ołowiu. Tak, w Andrzejki w Polsce leje się wosk, w Czechach coś takiego jak Andrzejki, nie, to ja nie wiem, czy są Andrzejki, chyba raczej nie ma, ale za to leje się ołów, rozgrzewa się w pojemniku ołów, leje się go do misy i z tych właśnie ulanych z ołowiu różnych kształtów Dziewczyny młode mogą się dopetrywać albo inicjałów swojego przyszłego małżonka, albo też fragmentu jego twarzy, tudzież jak ołów się rozleje troszkę za długo to innych fragmentów ciała przyszłego małżonka. Kolędowanie oczywiście także jest. Ja zacząłem ten podcast strasznie fałszując słowami Jeziszku Panaczku, ja budu kolibat co znaczy po polsku Jezusku Panie, jak to? Paniątko, tak? Paniątko, ja Cię będę kołysać. Oprócz tego oczywiście jest Cicha Noc, która melodią bardzo przypomina Polską, czy też w każdym świecie, Silent Night, coś tam Nacht i to przypomina właśnie te, te, te, te ogólnoznane kawałki a jak już jesteśmy przy świętach, to przejdźmy jeszcze kawałek dalej do Nowego Roku i w Nowy Rok jest tradycja i taki zwyczaj czeski, który w Polsce także jest połowicznie. Jest takie przesłowie polskie, że jak w Nowy Rok, tak cały rok. W Czechach także to jest. Mówi się jak na Nowy Rok, tak po celi rok. I... W Czechach bardzo ważne jest tu mam jedzenie. Tak, najczęściej je się zupę soczewicową z drobną kaszą, co ma przynieść dobrobyt właśnie w tym roku, w którym to się zajada. I jeżeli chodzi o mięsa, no to trzeba pamiętać, że Czesi, ci właśnie tradycyjni Czesi, nie będą jedli ani ptactwa, ani królików zajęcy, takich rzeczy. Z racji tego, że po zjedzeniu zająca, czy na przykład jakiegoś tam drobiu, szczęście mogłoby uciec jak zając, albo odlecieć jak ptak. Kochani, w nadchodzących dniach znajdźmy chwilę na to, żeby pobyć z tymi, którzy nas kochają i których my darzymy uczuciem. Pomyślmy także o tych, dla których zostawiamy pusty talerz. Postarajmy się wdrażać jak najwięcej tradycji w nasze życie. Przecież kiedyś już Poeta powiedział, ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choćbyście mieli potężniejsze wznieść. Wszystkiego najlepszego w te jakże piękne święta dla tych, którzy je obchodzą i dla tych, którzy mają to w nosie. Przede wszystkim dla tych, którzy muszą także pracować w ten czas. Bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich, którzy tego wysłuchali i którzy nie wytrzymali. Pozdrawiam też tych, którzy nawet nie wiedzą o istnieniu 420. Myślę, że świąteczny nastrój powinien się udzielić przynajmniej większości. A jakby coś, to jest ani 2KC, ponoć pomagają. Dla Was, kochani, prezent, który był dla mnie także prezentem dla mnie i dla wielu innych słuchaczy, Radia Impuls, eee, wykonawczyni muzyki Lucje Wądraczkowa, jest to siostrzenica Heleny Wądraczkowej, ta, która śpiewała Malowany Dżbanku w Opolu w 80 którymś roku, i albo 70, który się nawet. 78 chyba to był. Yy, I właśnie Lucja Wądraczkowa, czyli ludzka wądraczkowa ze swojej nowej płyty udostępniła za darmo zupełnie jedną ze swoich piosenek. A piosenka nosi tytuł Skocji do tej wody. 420 odcinek świąteczny, nudny odcinek. Kaśana, serce są, obie sarco są. Do słyszenia. Po hlubokéj wodzie, po černý głębinie utržený kvítí, pryč vode mnie plyne. Że nebylo nigdy lásky mezi náma, Woda si to kvítí sama. Zutrhala Zutrhala z břehu Lili jest studený Zanesla to na Mi mu potěšení Studená Lili je z břehu utržená Jak ja vodu poznam, Když ona dno ma. Skoč si do tej wody, tak ciężko je Ona ti, Ona ci już powie, Co si chciała wiedzieć ti. Skoń si do tej wody, Jestli je ti libo, Ale za mną nechoć Potom, jak tě żywo. Rybki co drużyć na pohřeb, Budou, a ty splavy modry zvonit hrany budou budou zvonit hrany że tě není škoda neuměl smilovat za tečer a voda skop si wody vody když tak těžko je bo ti już powie, co si chtěl wiedzieć. skocz si do tej wody, jestli je ti Ale za mną nechoć potom, jak ty żywo. Skocz si do tej wody, gdyś tak ciężko je ti. Ona ti już powie. Co si chciała wiedzieć? Skoń się do wody, jestli ci je ti libo, ale za mną nie chodź po to, jak te żywo. Skoń się do tej wody, gdyż tak ciężko wiedzieć, ona ti już powie, těch, co si chce. Je děti, skoč si do tej wody si Jestli je jest je Ale za mną Potom po Jak chcieć żywą si do Jestli je ti libo, ale za mnou nechoć bo to. Skoć si do tej wody, tak ciężko je bo Ona ti już powie, co si chciał wiedzieć. Skoć si do tej wody, jestli je ti libo, ale za mnou nechoć bo to. Jak cię